– Zwariowałeś, Dudek – wybuchnął syfon. – Skąd ci przyszło do głowy Zo, To sprawa pewnych komórek w mózgu – uśmiechnął się Dudek. – Tak mi jakoś wyskoczyło. – Czemu na mnie wyskoczyło? – naburmuszył się syfon. – Nie jesteśmy głupolami. Jesteśmy na dobrym, całkiem dobrym poziomie. Możesz spytać w szkole – badała nas pani psycholog, a mnie nawet psychiatra. – Jak na detektywów, to jeszcze za mało – odparł Dudek. Detektyw musi być super, ekstra i bomba Musi więcej wiedzieć od innych, co się dzieje w świecie I tym dużym i małym Mieć uszy i oczy otwarte A wy chyba nawet nie czytacie gazet Ani nie słuchacie wiadomości Gdybyście to czynili, wiedzielibyście to, co ja wiem A co ty wiesz? To nieszczęśliwa kobieta Miała dziecko, dziewczynkę Odwiedziła kiedyś koleżankę w Warszawie Wybrały się z dzieckiem do zo. Koło klatki z niedźwiedziami zagadały się i nie spostrzegły, że dziecko zbliżyło się niebezpiecznie do klatki. A niedźwiedzica była akurat bardzo rozzłoszczona, bo właśnie przeżyła nieprzyjemną wizytę dwóch złych chłopców, którzy wtykali do klatki gałęzie i drażnili się z jej małymi, próbując je łaskotać i gać. No i w parę sekund później doszło do strasznej tragedii. Nieźwiedzica skoczyła do prętów klatki Chwyciła dziewczynkę w pazury I wciągnęła ją do środka Na oczach struchlałej matki Na ratunek było za późno Zrozpaczona kobieta Przytłoczona w dodatku poczuciem winy Nie mogła pogodzić się ze swoim nieszczęściem i popadła w otępienie Graniczące z obłędem Wkrótce po pogrzebie córki Zjawiła się ponownie w Warszawie I w ogrodzie Krasińskich Ukradła śpiącą w wózku dwuletnią dziewczynkę a na jej miejsce położyła dużą larkę. Pojechała z tą dziewczynką na Pragę do zoo. Zdumieni ludzie widzieli, jak przez pręty klatki podstawiała dziecko niedźwiedzicy i mówiła – weź je sobie, a mnie oddaj moje. Szczęściem tego dnia niedźwiedzica nie kwapiła się z odpowiedzią i nie zareagowała zbyt szybko. Także ludzie zdążyli odciągnąć obłąkaną od klatki i uratować dziecko. Porywaczkę poddano leczeniu w zamkniętym zakładzie, ale po tym, co dziś zrobiła, obawiam się, że wypuszczono ją zbyt wcześnie. Nie wiadomo, czy ją w ogóle wypuszczono, bystro zauważył Syfon, do głębi wstrząśnięty tą relacją. Może uciekła? Może uciekła, powtórzył Dudek. W każdym razie powtórzyła swój kidnaperski numer. Należy przypuszczać, że powtórzy go także w zoo i że małej Bubie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. My, my – Myślisz, że wsadzi ją do klatki z niedźwiedzicą? – wybełkotała przerażona Aśka. – No, tego się właśnie boję. – Za dużo tego gadania – zdenerwowałem się. – Musimy tam zaraz pędzić. – Zrobimy tak – powiedział Dudek. – Ty, Syfon i Misio jedziecie do zoo, zajmujecie stanowisko przed klatką z niedźwiedziami i nie dopuszczacie tamtej kobiety. – Zabierzcie z sobą wózek, Buby. – Wózek? Po co? – to wywołał u porywaczki dodatkowy efekt psychologiczny. Zmiesza ją, speszy. Ja z Aśką zawiadomię komisariat policji. Gdyby tam nie uwierzyli oświadczeniu Aśki i chcieli najpierw sprawdzić, czy mówię prawdę, będziecie musieli działać sami. Nie zwlekając, pognaliśmy do autobusu pośpiesznego i za niespełna pół godziny byliśmy już na Pradze. A w pięć minut później, zadyszani, staliśmy pod klatką z niedźwiedziami i bacznie obserwowaliśmy zwiedzających. Nie czekaliśmy długo. Kobieta w grubych okularach nadeszła kilka chwil potem z uśpioną bubą na rękach. Musiała dać jej coś na sen. Zatrzymała się jak wryta tuż przed nami. Oczywiście nas widziała po raz pierwszy, ale z miejsca rozpoznała wózek i lalkę. Dosłownie ją zaurowało. W pierwszej chwili chciała uciekać, ale misio Stud zdumiewająco szybki, mimo swojej tuszy, zdążył już zagrodzić jej drogę od tyłu. Skąd... Tomacie! macie, wykrztusiła, wskazując na lalkę we wózku. Kim jesteście? Czego chcecie? Skąd wiedzieliście, że ja tu urwała chyba bardziej zaskoczona niż przerażona? To sprawa pewnych komórek w mózgu, odparł Syfon. Czyta się gazety i pamięta się różne rzeczy, więc nie trudno się było domyśleć. Przygryzła wargi. Widać było, że bije się z myślami w rozterce. Ruszyłem do niej z lalką w ręce. – Nie, nie podchodź, bo... – cofnęła się gwałtownie i przycisnęła mocno dziecko do siebie. W jej oczach zapalił się szaleńczy błysk. Baliśmy się, aby w złości nie zrobiła czegoś dziecku i postanowiliśmy zadziałać ostrożnie. – Niech pani się nie boi – rzekł łagodnie syfon. – Przyszliśmy tutaj, bo w Parku Szczęśliwickim przez pomyłkę zamiast swojej lalki zabrała pani siostrzyczkę na naszej koleżanki. Zwracamy więc pani lalkę i prosimy o oddanie buby. — Oddam, jeśli pozwolicie mi spokojnie odejść, wymamrotała. Syfon spojrzał na nas pytająco. Skinęliśmy głowami. — Zgoda — rzekł. — Niech pani położy bubę na ławce i odejdzie. Położyła dziecko i oddaliła się szybko, raz po raz, oglądając się za siebie. Dopiero teraz poczuliśmy, że jesteśmy spoceni jak ruda mysz. Nerwy mieliśmy napięte do ostateczności Wsadziliśmy Bubę do wózka Na moment otworzyła oczy i znów zasnęła Chyba nie zdawała sobie sprawy, co jej się przydarzyło No i lepiej. Teraz szybko do Aśki, rzekł Syfon Na pewno z nerwów szaleje Gdzieś blisko rozległ się przeraźliwy dźwięk syreny samochodowej Zrozumieliśmy Przyjechali po tę kobietę Nie ucieknie daleko, mruknąłem No, to akcja Buba skończona Misio z ulgą spojrzał na zegarek. Czuję się, jakbym wracał z dalekiej podróży, a przecież wszystko nie trwało nawet godziny. Są minuty, w których można przeżyć więcej niż przez całe wieki, oświadczył filozoficznie Syfon. A ja, zamiast filozofować, zacząłem się macać po plecach. Co ty robisz? Syfon wytrzeszczył oczy. Nic, sprawdzam. Wiesz, chyba garb mi znika. Tobie nie? – Nie błaznuj, za wcześnie się odprężyłeś – odparł markotnym głosem. – Czym ty się jeszcze trujesz? – zapytałem. – Czemu masz taką dziwną minę? – Bo w gruncie rzeczy znów umoczyliśmy sprawę – westchnął. – Pomyśl, gdyby nie Dudek, <grybujesz> prawda, że zimno się robi? – Umilkłem. – Umie popsuć nastrój ten na sto lat o duszy zgryźliwego starca. – No nic – Rzekłem po chwili, za trzy dni jest jubileusz szkoły, będą obłędne obchody, dużo zamieszania i szumu. Na pewno coś się zdarzy, coś w sam raz dla nas. Podobno wypadki lubią chodzić po jubileuszach. Być może, odburknął syfon, ale coś ci poradzę, Bąbel. Najpierw pokaż lwi pazur, a dopiero potem spróbuj się drapać po plecach, bo prawdziwego pazura tośmy jeszcze nie pokazali. Ano nie, przyznałem stropiony. Przewidziałem bezbłędnie. Następna przygoda przydarzyła nam się istotnie w związku z jubileuszem. Dokładnie w Wigilię tego święta. Był to koszmarny dzień. Od rana w całej budzie trwały generalne porządki, nerwowe odkurzanie, mycie, szorowanie i raczej bezsensowna bieganina. Spora część bractwa, zwolniona z lekcji, brała w tym udział, zwiększając zamieszania. na dodatek dla uświetnienia uroczystości nasza Buda, znana z nadmiernych ambicji sportowych, zafundowała sobie jeszcze małą olimpiadę. Urządzano nam ją co roku o tej mniej więcej porze. Mieliśmy wtedy tylko dwie lekcje, a potem już tylko zawody sportowe i mecze. Szczerze mówiąc, nie pasjonowaliśmy się zbytnio tymi rozgrywkami, bo naprawdę była to olimpiada tylko dwóch najstarszych klas. Ich zawodnicy tego dnia zajmowali salę gimnastyczną, boiska i bieżnie. Oni błyszczeli i zbierali nagrody. Nam na pocieszenie rozdawano pączki, jeden na łebka. I pozwalano łaskawie przyglądać się z dalszych miejsc, skąd niewiele było widać. Oczywiście wzbierał w nas bunt. Już po paru minutach stawaliśmy się nieznośni, krzykliwi i złośliwi, więc kończyło się na tym, że wyprowadzano nas daleko na plac pod starą, nieczynną lat kotłownię i tam na zielonej trawce mogliśmy brykać i wrzeszczeć dowoli. Ale w tym roku wszystko miało wyglądać inaczej, bo w naszej klasie pojawił się niespodziewanie ping-pongowy geniusz – trzynastoletni talent – Urodzony zwycięzca, jak go nazwał pan Pilecki od WF-u, czyli Hubert Pucułka. Na wniosek pani Olkuszowej Komisja Olimpijska Rady Pedagogicznej ustaliła, że nasza klasa weźmie udział w turnieju tenisa stołowego, a w wyniku losowania naszym przeciwnikiem w pierwszej rundzie miała być siódma A. To nie był szczęśliwy los. Siódma A miała też niezwykłego zawodnika, niejakiego Pompkowskiego – Fizycznie górował o niebo nad naszym pucułką. Był to silny, wytrenowany, niezwykle pracowity dryblas, spokojny, przyczajony, gotów zmęczyć rywala swoją beznamiętną grą. Taka piła o żelaznych nerwach. Prócz Pompkowskiego, siódma A miała jeszcze kamaszników. Kamasznikami nazywaliśmy paczkę niebezpiecznych łobuzów z tej klasy skupionych wokół Juska Kamasza. Oni i jego Ferajna potrafili zepsuć dla ubawu każdą imprezę szkolną, każdą zabawę, każdy mecz. Byliśmy pewni, że włączą się i do dzisiejszych zawodów, a nasz zawodnik stanie wobec trudnego zadania. Nie, nie baliśmy się bynajmniej o techniczne umiejętności pucułki i wierzyliśmy mocno w jego talent, baliśmy się tylko o jego nerwy.